Psalm 90. Mojżesz tutaj modli się, a jednocześnie w tej modlitwie jest wiele pouczenia dla nas. Panie, Tyś był ostoją naszą, z pokolenia w pokolenie, zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest o Boże. Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy. Albowiem tysiąc lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął i jak straż nocna. Wartko porywasz ich. Są jak sen poranny, jak trawa, która znika. Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. To nie jest jeszcze koniec tej modlitwy, ale tu się zatrzymajmy nad tą bardzo, bardzo ważną myślą, która jest w tym psalmie. Mojżesz patrzy na Boga jako tego, który jest wieczny, jako tego, który zawsze istniał, dla którego czas nie jest taką barierą, jaką jest dla człowieka. Patrzy na człowieka i mówi jesteśmy jak trawa. Jesteśmy jak sen o poranku. Pojawiamy się i znikamy. Nasze życie jest krótkie i to wszystko, co tutaj na ziemi robimy jest tymczasowe. To wszystko przemija. Z jednej strony to wiemy. Z jednej strony nie jest to, że jakieś odkrywcze. Ale z drugiej strony obawiam się, że często o tym zapominamy. I... Będąc ludźmi patrzymy na życie i patrzymy na to, co dzisiaj jest, teraz jest, jakoby to było wszystko, co jest. I trudno jest nam jak gdyby cofnąć się czasami, zatrzymać się i spojrzeć na to, tak jak tutaj w tym psalmie Mojżesz w tej modlitwie patrzy, że dla Boga tysiąc lat. To tak, jakby to było wczoraj. Jak my myślimy o tysiącu lat historii, to, to dla nas to jest. Ogromny czas, tak? Czasami, kiedy musimy na coś poczekać, parę miesięcy, parę dni. Jakże nam się to dłuży, jakże mówimy, to cała wieczność. Z naszej perspektywy, dni człowieka, dzieci patrzą na swoich rodziców, parę lat starszych i to taka przepaść między nimi a nami. Może nawet my, patrząc wstecz na to kiedy byliśmy dziećmi, że nam się wydaje, że tak daleko, że taka zamierzchła przeszłość. Żyjemy w tej perspektywie czasu i czasami gdyby właśnie to, to, to trwanie, to, to istnienie nasze wydaje nam się czymś takim no, tyle lat, tyle lat. Ale tak naprawdę jesteśmy jak trawa, jesteśmy jak sen. Dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie będzie. Trudno sobie to wyobrazić. Tak wiecie, jak patrzymy, tutaj znamy się już tego tak, tak. Wszyscy żyjemy, tak, chwała Bogu. Jeszcze nikt nam tu nie umarł, nie mieliśmy żadnego pogrzebu. Ale kiedyś przyjdzie ten pierwszy i przyjdą kolejne i odejdziemy z tego, z tej ziemi. Chyba że Pan Jezus wcześniej po nas przyjdzie i nas zabierze. Ale jeśli nie, to to jesteśmy tutaj tylko na chwilę. Niektórzy z nas znają się tam już tych kilkanaście lat i widzimy, jak czas wywiera swoje wrażenie na nas. Jak się zmieniamy. Siwieją włosy, niektórym wypadają włosy. Coraz mniej sił. Kiedyś robiliśmy przeprowadzkę, to tam nikt się nie czuł. Dzisiaj po przeprowadzce niektórzy nie mogą z łóżka wstać. Jesteśmy jak trawa. Jutro nas nie będzie. Natomiast nasz Bóg w żaden sposób nie odzwierciedla tej słabości, jakiej my doświadczamy. Nasz Bóg jest wczoraj, dzisiaj taki sam i na wieki. On się nie zmienia. Nie starzeje się, nie słabnie, nie traci pamięci. Ale tak jak był Bogiem potężnym, czyniącym wielkie cuda za czasów Mojżesza, takim samym jest i dzisiaj takim samym będzie jutro. I ten psalm wyraża coś, co sięga głębiej, co stanowi potrzebę naszego życia, aby oprzeć się na czymś, co jest trwałe, na czymś, co jest pewną ostoją, na czymś, co nie okaże się jutro inne niż jest dzisiaj. Tutaj przed nabożeństwem mieliśmy taką przykrą sytuację, że Pojawili się ludzie, którzy zaczęli od przywitania nas takim tradycyjnym, katolickim powitaniem niech będzie pochwalony Pan Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. I ja jakoś tak zareagowałem, że tylko Jezus, że niech będzie pochwalony, ale tylko Jezus Chrystus, że tylko On, że Maryja była tylko człowiekiem. I wiemy, jak wielu ludzi pokłada ufność właśnie w ludziach, którzy odeszli, w świętych ludziach, po bożnych ludziach, błogosławionych osobach, które Bóg wybrał. I chcą, chcą, chcą w nich położyć taką ufność, jaką winni składać tylko w Bogu. O ileż bardziej my popełniamy błąd. Jeśli chcemy polegać na ludziach, którzy są dalece od tych ideałów świętości, które zostały wyniesione na ołtarze i postawione obok Boga, Jakiekolwiek poleganie na człowieku, który jest trawą, jest skubne. Potrzebujemy ufności w tym, który się nie zmienia, który jest wciąż taki sam i którego też słowa są pewną ostoją dla tych, którzy im ufają. Od dwunastego wiersza Mojżesz modli się Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Nie wiem jak wy, ale przypuszczam, że podobnie jak ja, wielu z was jest świadomych, świadomy jak ten czas wartko płynie. Jak dzień za dniem, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem po prostu wartko mija. I kiedy Mojżesz tutaj modli się, naucz nas liczyć dni nasze, nie sądzę, że chodzi mu o to, żeby Pan Bóg pomógł sporządzić kalendarz, nie sądzę, że chodzi mu o to, że nie umiemy policzyć, ile minęło dni i potrzebujemy Pana Boga, żeby nam pomógł policzyć nasze dni, że już tyle dni żyjemy na tej ziemi. Ale kiedy to mówi, to raczej wskazuje na tą potrzebę uświadamiania sobie, że mamy niewiele dni, że mamy niewiele czasu i że potrzebujemy być świadomi tego, że jest niewiele przed nami dni i dobrze wykorzystać te dni w tej świadomości, że nie... Nie wiemy, ile tak naprawdę mamy. Ale te, które mamy, to powinniśmy sobie cenić. Powinniśmy je sobie jakby liczyć w tym sensie, że świadomi jesteśmy, że mamy kolejny dzień. i Mamy okazję, by coś dobrego zrobić. By w coś dobrego nasze życie zainwestować. By nie był to dzień, który właśnie tak wartko przepłynie i niewiele z niego zostanie. Nie mamy tyle dni... Nie możemy tak patrzeć na życie, jak Bóg patrzy, że tam tysiąc dni dla nas, co tam tysiąc dni, to tak jak wczoraj. Nie, nie mamy takiego, takiego komfortu. Dla nas każdy przemijający dzień jest nieodwracalny. A więc ważne jest, żebyśmy mieli takie mądre serca, które doceniają każdy kolejny dzień i starają się zainwestować swoje życie w ten dzień jak najlepiej. I możemy to tylko zrobić, jeśli Bóg... Udzieli nam swojej łaski, udzieli nam swego błogosławieństwa, udzieli nam swojej pomocy. Dlatego też dalej Mojżesz modli się, nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze, kiedy Bóg udziela nam swej łaski, kiedy Bóg udziela nam swego błogosławieństwa i swego uzdolnienia, bo to słowo łaska ma takie dwa znaczenia. To jest z jednej strony Jego dar, a z drugiej strony to jest uzdolnienie dla nas, by czynić dobrze, by cokolwiek uczynić. To z Jego łaski czynimy cokolwiek dobrego. I tutaj Mojżesz modli się, daj nam od świtu, od samego ranka swoją łaskę, obdasz nas Twoim błogosławieństwem i uzdolnieniem, abyśmy mogli się weselić, radować przez wszystkie dni nasze. Aby to, co robimy i to, jak żyjemy, było radością. Nie było ciężarem, nie było obciążeniem. Nie było takim poczuciem, że moje życie to to jest taka, taki taki taki ciężki znój, taka, taka jakaś taka no żyję, ale jaki jest tego sens, jaki jest jaki jest tego wartość. Nie ma w tym, nie ma w tym radości. Oby tak nie było. Tak jest, myślę, w życiu ludzi, którzy nie czerpią z Bożej łaski, którzy żyją po prostu w własnych siłach, polegając na sobie, polegając na jakichś rzeczach tego świata, kiedy polegamy na Bogu, kiedy czerpiemy z Jego łaski, to doświadczamy Jego życia, Jego kwitości, Jego radości, nasze życie. Możemy patrzeć na nasze życie i cieszyć się z tego, co mamy, z tego, kim jesteśmy, z tego, dokąd zmierzamy, z tego, co mamy w Nim. Rozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił, za lata, w których oglądaliśmy niedole. Niech się ukaże sługom Twoim dzieło Twoje, a majestat Twój synom ich. I tutaj Mojżesz patrzy na lata utrapienia, na lata smutku, na lata doświadczeń. Wszyscy takie mamy w swoim życiu. Może nie są to koniecznie dla wszystkich lata, może są to dni, może są to tygodnie, może miesiące. Ale są czasy utrapienia Bożego w naszym życiu. Bóg czasami nas utrapi. Czasami nas boleśnie doświadczy, czasami ześle na nas doświadczenia, które patrzymy na nie i jest jakiś ciężar w sercu. I czasami jest to wynikiem naszej nieprawości, naszego grzechu, naszego nieposłuszeństwa, naszego odstępstwa. Ale wiemy, że Bożym celem nie jest utrapienie nas na wieki. Zawsze jego celem Jego utrapienia, Jego doświadczenia jest nasza odnowa, jest nasze odbudowanie, jest nasze uzdrowienie. A więc i tutaj Mojżesz chociaż patrzy na te smutne dni doświadczeń i utrapień, tak jak on tutaj mógł patrzeć na to, kiedy byli niewolnikami, kiedy byli traktowani jak zwierzęta. Mówi, teraz Panie daj nam radość, teraz napełni nasze życie Twoją obfitością, teraz rozwesel nas, ukaż nam swoje dzieło, swój majestat naszym dzieciom. Niech spocznie na nas łaska Pana Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas. Tak, utwierdź dzieło rąk naszych. Jakkolwiek jesteśmy jak trawa, jesteśmy jako sen poranny, tak Bóg jest w stanie utwierdzić dzieło naszych rąk, że pozostanie na wieki, na wieczność. To, co robimy tutaj w naszym przemijającym byciu na tej ziemi, Bóg jest w stanie w swej łasce uczynić czymś wiecznym, czymś prawdziwym. I to jest czymś, co podnosi nas z tej doczesności, czym, czymś, co sprawia, że chociaż jesteśmy tutaj tylko na chwilę, nasze życie może mieć wielki sens. Bo chociaż my odejdziemy z tej ziemi, nasze dzieła mogą trwać. W innych osobach, którym uczynimy coś dobrego, naszych dzieciach, naszych, naszych rodzinach, naszych sąsiadach, naszych... Gdziekolwiek Bóg nam pozwoli coś w swojej łasce dokonać, to może być to wiecznym dziełem. I wiemy też, że cokolwiek uczynimy dla naszego Pana tutaj na ziemi, w ciele, otrzymamy za to wieczną nagrodę. A więc chociaż jesteśmy tutaj jak, jak trawa i jak sen, to nie są to słowa, które muszą nas dołować. Jeśli tylko przeżywamy te nasze krótkie dni, opierając się na łasce i mocy wiecznego Boga, wiedząc, że to, co czynimy tutaj w naszym krótkim czasie, będzie trwało na wieki. Powstańmy proszę i podziękujmy Bogu za kolejny dzień, który nam dał. I chcielibyśmy Go prosić, żeby dzisiaj Dopomógł nam dobrze Go spożytkować Odpocząć w Nim Nakarmić się Nim, nasycić się Nim I cokolwiek później jest przed nami tego popołudnia Zainwestujmy nasze życie W coś, co przyniesie owoc wieczności Niechaj Bóg nam w tym dopomoże Kochany Ojcze Dziękujemy, że objawiłeś się nam jako Bóg wieczny, jako Bóg prawdziwy, jako Ten, który trwa, którego lata się nie kończą, który jest wczoraj, dzisiaj, ten sami na wieki. Panie, chociaż jesteśmy tutaj na chwilę, chociaż nasze dni szybko biegną, może nam się czasami wydaje, że jeszcze długa przyszłość przed nami, że jeszcze wiele zdziałamy. Nikt z nas nie wie, kiedy nas powołasz do siebie i tak jak tutaj czytamy, że wzywasz synów ludzkich, obracasz ich w proch. Daj, Panie, byśmy posiedli mądre serca, aby dobrze wykorzystywać każdy dzień, każdą chwilę, którą nam dajesz. Dobrze wykorzystać każdą sposobność, którą nadarzasz. Nie marnować naszych dni na tej ziemi, bo niewiele ich mamy. Prosimy, Panie, o Twą łaskę. Każdego dnia Daj nam szukać Ciebie od poranku i polegać na Tobie, umacniać się w Twojej mocy, czerpać z Twojej mądrości, doświadczać Twojego pokoju i radować się tą radością niewysłowioną, jaką wlewasz nasze serca przez Twego Ducha. Daj Panie, aby dzisiaj, ten czas, który tutaj spędzamy, był czasem, w którym uczymy się o Tobie, lepiej Ciebie poznajemy. Tak, abyśmy mogli na Tobie polegać, nie na sobie samych, nie na ludziach, nie na mądrych ludzkich sentencjach, ale na Tobie, na Bogu, który objawił nam się w Jezusie Chrystusie. Prosimy, objawiaj się nam, Panie. Daj, by te pieśni, które śpiewamy, były źródłem objawienia Ciebie, źródłem uwielbienia Ciebie. I prowadź nas, inspiruj w naszych modlitwach. Daj nam uszy do słuchania, byśmy rozważając Twe słowo mogli oglądać Ciebie. Twoje drogi, przemieniaj nas, Panie. Prosimy. Amen.